Witamy Fin, A wybierz akceptować. Czekaj. Trwa instalacja syntezatora mowy i wona w wersji demonstracyjnej. czekaj w Czekaj. Trwa instalacja syntezatora mowy i w w wersji demonstracyjnej. Et za waka czekaj syntezator instalacja syntezatora mowy i w w wersji demonstracyjnej. Oksywio fxhtofio i hsskakabznemzioo. Od S w i SSK, i ka ka z z